Yo, z tej strony L'Ambasadora, wy jesteście zajebistymi słuchaczami i to jest już 20. odcinek podcastu Gry na Serio. Yo, e, jeszcze raz, jeszcze yo powie jedna osoba, która jest zazwyczaj znana. Yo. O, i to był Maciej Esz. Tak, tak, znienawidzony. Prawda? Tak, to był. Znienawidzony Maciej Esz. w Polsce. Internetów. Nikt cię nie lubi. Jesteś podobno zjebany. Ja wiem. Ale ja muszę przyznać, że to prawda, bo Maciek jest naprawdę zjebany, nienawidzę go dlatego, że e, nie ma calaków we wszystkich grach, które odpala, więc jest totalnym nubem. Patryk też jest nubem. E, nie śmieje się z moich żartów wszystkich i ma MacBooka, co jest wystarczający powód do zjebu, ale niestety nie mogłem go wyjebać, bo płaci za serwer i pisze tekst. A ja jestem nikim, tylko pierdolę do mikrofonu, więc A... no trudno, Maciek będzie musiał zostać. No, jeśli jesteście wiernymi fanami mojej osoby, musicie się z tym pogodzić, jestem tylko na Twitterze. O, właśnie. Jesteśmy na Twitterze? Tak. Jako gry na serio, tak. Ostatnio zaczęło się coraz więcej dziać, nie? Bo ja staram się codziennie coś wrzucić na Twittera i na Face'a. No właśnie i na fejsiku właśnie też dziękujemy wszystkim stu fanom, którzy już, uwaga, już są. Tak, mamy stu fanów. Zajubiście. Zajebiście. I teraz się też zastanawiam, wiesz, ile osób... Można by było nawet zrobić taką ankietę, nie? Żeby się przekonać, ile osób chce, żebym wypierdolił z własnego podcastu i potem im powiemy, że jednak zostaje. Ale będą mieli ankietę. Nie? No to by Wiesz, było tak ludzie, po polsku. Ludzie, e, właśnie niech ludzie poczują, lubią mieć wpływ. że mają siłę wyboru. E, głos moje, mogą mieć możliwość wyboru, niech czują to. Tak, tak działa demokracja. No, dokładnie. Ktoś ci powie, że możesz coś wybrać, a później tak lodujesz, z... jesteś wyruchany w dupę. Tak niestety działa tę Jeszcze raz powtarzam. E, dziękujemy wam jak zwykle za zaśledzenie nas. Maciek, muszę przyznać, że masz naprawdę dużą rodzinę i stworzyłeś dużo fejkowych kont, bo 100 to naprawdę spora liczba, ale już czuję, że twój generator generowania kolejnych kont, które lajkują nasz fanpage działa świetnie, więc za tydzień będziemy mieli ich tysiąc. No, tak nie sądzę, ale Ale jesteśmy na dobrej jesteśmy, drodze. No. Jak zwykle. Nie wiem, czy dziękujemy za komentarz, chyba dziękujemy tak za poprzenie komentarza. Ja jeszcze chciałem powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Bo zacząłem od ja, jakbym był Niemcem. E, powinien być e, zajemek osobowy, taki domyślny. Okej, okay, sram na to. E, a propos strania i pierdolenia, które powiedziałem na początku. E, uwaga, co tutaj komentarz jednego z użytkowników pod e, nickiem Moonwalker.pl, który zostawił swój komentarz 1 marca 2012 Ale gdzie, roku. Gdzie? Na iTunes, bo tak ja naprawdę na iTunes. Tak, tak i zostawił jedną gwiazdkę. Tytuł komentarza to tragedia i uwaga cytat. Pomina sobie jeszcze raz po minucie miałem dość tych przekleństw. Drogi moonwalkerze, moonwalkerze Moonwalkerze. będzie lepiej. Wiem, że zrobiłeś chujową grę na iOS, którą nie kupił i która ma rating średni 2 i 3 gwiazdki i sprzedaje ją za 2,39 euro, euro, tak więc, no ale to nie powód, żeby napierdalać po internecie i wystawiać chujowe noty podcastom, tylko dlatego, że przeklinają ludzie w tych podcastach i zaznaczam, że nasz zajbisty podcast i tutaj już do wszystkich ludzi mm, kieruje tą myśl, ma oznaczenie explicit, czyli będą kurwy i chuje, więc jeśli wam nie podoba się to, więc możecie sobie gdzieś pójść indziej, tak, i to jest po prostu mega hardkorowy podcast, przynajmniej pod tym względem, że nie, nie, nie, nie czejmy się, prawda? No nie, no, spe specjalnie nie, ale w ogóle na, jak, jak wpadłeś na to, że Moonwalker zrobił jakąś grę, bo tego kurwa nie widzę, a chciałbym... Mój, mój research. Ale nie, naprawdę? jest Naprawdę. No we, jest, jak się tak nazywa? Potwierdzą. Nie wiem, jakieś chujowe z helikopterami w jakieś chujowe z helikopterami, powiedziałem. gdzie I tak, jeszcze jedna, uwaga, wiem dla niektórych to może być, nie wiem, są mega nadwraźliwi albo uważają, że e, o, podcasty kurwa. powinny być zupełnie czyste. A to jest w sensu stronę? Tak, nie wiem, muszę to sprawdzić. Nie, e, mam nadzieję, że ale nie. po prostu jeśli piszecie komentarz e, i że, o mój Boże, tam jest dużo faków e, i widzicie, że jest znaczek explicit, to tak jakbyście wpisali komentarz pod porno, o mój Boże, dlaczego jest tak dużo fiutów i cycków i jeszcze gdzieś mi tam cipę na ekranie wystawili, e, Oglądacie porno, liczy się z tym, że jest dużo fiutów i cysków. Słuchacie podcastu z Explicit, bądźcie gotowi na to, że będzie dużo faków i kurw. No, dziękuję. Proszę, <głos> Tyle pro, na wstępie. Proszę Bartek, no po prostu patrz to. Mnie, mnie Zbro... ostatnio gościu zmieszał z błotem, ale to lepiej zniosłem niż ty jedną gwiazdkę na iTunes. Stary, ja mam wrażenie po prostu, no. że niedługo my będziemy kurwa na dole tej tabeli, stary. Nie będziemy w ogóle. Nie no, będziemy, ale na samym dole stary, będziemy najgorszym podcastem, jaki jest, nie o... Mamy ambicje generalnie, A jesteśmy jest podcastem? Najgorszy pod... Jest podcast najgorszy no. podcast. Okej, okay, dobra, jedźmy z tematami. O, Jedziemy. Ale znowu jesteśmy promowani stary przez iTunes. Teraz jak wejdziesz no, Niemożliwe, nie? Jak jesteśmy, jak jest kategoria gier i podcasty. No, dobra, no nie ważne, masz no. Nieważne, koniec tej prywaty już, po prostu taka uwaga. Maciej, w co grałeś ostatnio, ospiracujesz ostatnio? chyba czarty, Tak, <laughs> tak. Eee, no ostatnio niestety dokonałem eee, kiepskiej decyzji, bo postanowiłem, że muszę na jakąś grę w tym miesiącu wydać pieniądze, mimo, że ich specjalnie nie mam, bo się wy, wyprztykałem z kasy kupując sobie buty do biegania i jakieś tam pierdoły. Bardzo eee, No i mówię, nie, no muszę sobie kupić jakąś grę, i szczerze mówiąc zastanawiałem się nad Mass Effectem trójką, na którego nawet się jakoś, o właśnie, bo jest jakoś hype. najarałem nie? i mówię, uuu, Mass Effect, no ale potem doszło do mnie e, coś takiego, że i tak kurwa nie będę miał czasu na to, żeby grać w tego strony Mass Effecta i że generalnie mm -hmm. e, mam w dupie tą grę, no, no niestety, no powiedziałem to prostu. Przepraszamy publicznie. fanów. Powiedziałem to publicznie, może jestem jakimś profanem, ale w Mass Effect'a 2 grałem, w połowie mi się znudził i wolałem grać już w coś innego. Dr drugą kwestią jest to, że chyba nie mam 80 godzin teraz, żeby przejść grę, więc wolałem wybrać coś krótszego, no a że Sony akurat ma jedną fajną rzecz i jedną fajną strategię, którą wdrażał już od jakiegoś czasu, czyli całkiem atrakcyjne ceny nawet nowych gier, to zdecydowałem się na zakup Ancharted 3, ponieważ podobała mi się bardzo nawet, dwójka. No i co? No, pograłem trochę w tą trójkę. Nie wiem, w którym jestem w momencie tak naprawdę. Myślę, że gdzieś tak z jedną trzecią już przeszedłem, nie? Mhm. Ciężko mi generalnie powiedzieć, zaraz to sprawdzę. Ale mogę w tym momencie powiedzieć tak, graficznie jest bardzo podobnie jak w dwójce, nawet momentami bym powiedział jest trochę gorzej, co, co, mnie, co mnie dziwi i generalnie nie wiem, nie wiem czy to się z czymś takim spotkałeś w grach, że musisz w odpowiedni sposób sterować kamerą, żeby cokolwiek zobaczyć, stary. Czyli na przykład spojrzysz się w górę, to wszystko to, co jest na dole jest ciemne. Eee, Wiesz o no, co chodzi? Tak jakby wiem, miał. Wiem, to w Dark Souls na przykład. No i to jest taka lipa, ponieważ praca kamery w Uncharted ogranicza się do tego, że no, ona po prostu jest, ta kamera, ale ty nią musisz sterować, tak? To nie jest tak jak w Assassin's Creed, że ona w miarę tak... Yy, wiesz, w jednym miejscu się znajduje, tak, za plecami bohatera i jakoś to, nawet jak tam coś pokręcisz, to ona w końcu wraca, nie, do tej pozycji. Mm. Tutaj można generalnie odnieść takie wrażenie, że jest trochę chaotycznie i to jest słabe. Mm. A co, co mogę jeszcze powiedzieć? Poziom, kurde, tej całej strzelaniny i to, to jak to wygląda, już momentami mnie chyba po... po, po po, po tej ilości gry, jaką już przeszedłem, to już mnie w pewnym momencie zaczęło trochę żenować, i, i wkurzać, i szczerze mówiąc, już mi się nie chciało grać dalej, ponieważ to strzelanie i, i walka jest y, no trochę bezsensowna, nie w tym, w tym całym Uncharted. ale to Jest za dużo, tak? No jest stary, nawet wiesz, za dużo to było kiedyś, nie? Teraz teraz jest podobnie, powiedziałbym, że jest, ja wiem. Jak w takim Battlefieldzie trójca w singlu, nie? No, dużo się strzela, generalnie. No. Tyle tylko, że w takim Battlefieldzie to, to wszystko było uzasadnione i to miało ręce i nogi, nie? I to strzelanie jakoś fajnie wyglądało, i mogłaś w kogoś wycelować. A w Uncharted generalnie ciężko jest w kogokolwiek trafić i akcja sprowadza się do tego, że ty do typu strzelasz, oni ci uciekają i nagle pojawiają się za twoimi plecami, bo obchodzą cię naokoło, nie flankują cię wszyscy. Aha. Więc można powiedzieć, że jest to z jednej strony fajne, a z drugiej strony ja generalnie wolałbym się skupić na fabule, która jest całkiem spoko i według mnie to jest największy właśnie plus tej całej gry. Czyli ta fabuła, nie? Która jest... Tak poprowadzona, że masz wrażenie, że bierzesz udział w jakimś filmie całkiem fajnym. Takim, wiesz, przygodowym, nie? Także to... No i to wszystko. No i to wszystko tak naprawdę. No, co, co mogę więcej powiedzieć? Dubbing, jak zwykle, mi się nie podoba. Jest chujowy po prostu w opór. Wszyscy mogą mówić, nie, że, że Jarosław Boberek jest super i, i, jego, Boberek i jego zespół, tak, i że i że, jego kry... I że Krystyna Janda też daje radę i że jest zajebista. No ale nie jest zajebista. Wygląda to na maksa sztucznie i generalnie psuje wrażenie nie odbioru. Z, z odbioru tej, tej gry, ponieważ... Nie, nie wiem, czy się tam orientujesz, ale oni przygotowując tą gierkę... Wszystkie sceny, które są w cutscenkach, nagrywali w studiu Motion Capture. I... No wiem, no. no przez Nolan North... Tak? tak, ale generalnie wiesz, w postacie te wideo wcielają się postacie, które je potem dubbingowały, nie? No, no rozumiem, no no. Że, że no i to jest zajebiste. Aktor odgrywa postać i głos, jednocześnie, tak jakby grał w filmie. Dokładnie, tak. no i to jest, wiesz, zajebiste, nie? Tylko potem sobie mm, trzeba zdać sprawę, że w polskiej wersji jednak ci aktorzy tego nie robili. I tylko odgrywali głosy. Tylko odgrywali głosy, trudno, nie? żeby robili tą całą resztę, tak. No no i to, to, to trochę psuje jakby efekt, nie? Ponieważ całość jest super, nie? No tylko, tylko właśnie nie wiem, no nie, nie, nie jestem wielkim fanem e, w ogóle jak, jakoś specjalnie polskiej kinematografii, która jest na maksa chujowa e, i, i polskich aktorów. I wiesz, no, po, poza tym dodatkowy problem jest taki, że no niestety jak się słucha Jarosława Boberka, to masz wrażenie, że w grze, bież, w grze jest ten policjant, nie, z rodziny zastępczej, a, stary, wiadomo, a nie mega beras, nie, jak to mówią. Ale wiesz co, to jest chyba powoli pojawia się taki problem, że wszędzie, nie wiem dokładnie jak to wygląda, po prostu strzelam, po prostu mi się wydaje, ale jak widzę wiesz, w każdej polonizacji przez, robionej przez Sony Boberka, to podejrzewam, że inni aktorzy też są, to znaczy są ci sami aktorzy, to znaczy chodzi mi o to, że jest mała pula aktorów tak naprawdę, którzy są wykorzystywani i każda gra pod względem dubbingu może wyglądać tak samo, może być tak samo, wiesz, odbierana, że, że w pewnym momencie tracisz Tą różnorodność całą aktorów. No ja mam Jeśli wiesz, jest... ja mam wrażenie, że w Polsce to straciłeś stare różnorodność aktorów 20 lat temu człowieku, wiesz, we wszystkim są ci sami, nie? Wiesz, no jedynie i, no... ekskluzywem był chyba Rysiek z klaną stary <grybujesz> Był już, był, nie ma Ryska z nami. No nie ma, no niestety. Powinniśmy pić za jego zdrowie. Mm. A propos nor Norta jest. Mm... Nie wiedziałem, że podkładał głos pod Desmonta w Askridzie. On podkładał głos pod Desmonta, tak? I pod pierdyliard innych głosów w pierdylianie. No ale widzisz, zobacz, zobacz jak to jest zrobione, stary, że y, mamy gościa, nie? Który się, który się po prostu, stary, przewija przez większość gierek, nie? Mhm. E, no i co się okazuje, że ty go stary kojarzysz... W ogóle go nie Książę kojarzysz. może Persi nawet, cholera. No, ty go stary w ogóle nie kojarzysz, że on grał w tych grach. No nie. Bo on jest stary tak dobrym aktorem, a to jest jakiś kurwa aktor klasy B stary albo D, nie? Bo widziałeś go w jakimś filmie? No, za chwilę lukam na film Webie, co on tam, wiesz, był. Bo tak to nie, ale pewnie w ogóle nie skojarzył. No, wiesz, no, widzę, że jego kariera aktorska nie była zbyt... No, no właśnie, stary, to jest taki łepek, nie? I okazuje się, stary, że ten łepek zjada całą polską kinematografię, bo jak ja słyszę, stary, no naprawdę, no niestety, no tak to wygląda. Słyszę, stary, tego Jarosława Boberka i widzę Labradory, stary, no. No, człowieku, ale wiesz, pogram 8 godzin, to będę widział, stare jeszcze kredyty, nie? Z banku, kurwa, i pa, tego pana Kleksa, kurwa. To no, jest, jest słabe, nie? Dlatego y, ja zresztą miałem tak samo w dwójce. Trochę pograłem tam godzinę, właśnie dwie w e, dwójkę z polskim dubbingiem i potem zmieniłem wersję językową na angielską i, i wrażenia były trzy razy lepsze. No, widzisz. Ale, jest to, mm, Nie wiem. Pamiętasz, że jeszcze masz w głowie dwójkę mniej więcej? i. Mam, mam no. A, chodzi o to, że bo chyba trójka nie była tak dobra, jakbyś chcieli tego fani. No moim um, zdaniem nie jest tak dobra, jakby chcieli tego fani. Fabularnie daje radę, nie? Ale um, jeśli chodzi o gameplay, o to, o to, jak jest poprowadzona cała rozgrywka, nie? I jak to wszystko wygląda. Um, bo wiesz, są fajne, są fajne motywy, nie? Typu... Flashback właśnie tego głównego Nathana Drake'a do swojej, do, do, do przeszłości, gdzie on jest dzieciakiem, nie? I to są eee, takie tato, takie... Tato. Tak, to są takie fajne zagrywki, nie? Ale wiesz, to, to są wszystko dodatki, stare, nie? Które mają ci mydlić oczy. A mm. oprócz tego zostaje tak zwana szara rzeczywistość, stary, czyli gra, nie? Czyli coś... Ten główny pomysł, nie? Na rozgrywkę. No i jeśli jeszcze w dwójce tym pomysłem było połączenie shootera z pleców, nie? Z systemem osłon, z grą w stylu Tomb Raider, nie? Tylko taką bardziej nastawioną na akcję. Mhm. No to to było spoko i faktycznie tak to wyglądało. No to takie, to, to tutaj stary, to masz shootera z systemem osłon, e, dosyć nawet bym powiedział taktycznego i takiego wymagającego dużej sprawności. E, z całkiem sporą liczbą y, tandetnych dość zagadek. i y, masz, masz takie wrażenie po prostu, stare, że tutaj już twórcy gry trochę, trochę przegieli pałę i y, no to jest takie właśnie prawdziwe odcinanie kuponów, niestety. Mm, że jest bardzo twórcze, tak? No tam, jest, się? no niestety. I jest, wiesz, tak, A, e, w taki sposób odtwórcza jeszcze, że um, no nie tyle, że jest odtwórcza, nie? To nie dostajemy, to tak jak było właśnie, nie wiem, w przypadku Mass Effecta dwójki, nie? Że gierka była odtwórcza, ale było więcej strzelania, nie? Tutaj jest odtwórcza i mamy więcej wszystkiego, co tam było, stary, na dwa poziomy niżej, nie? Zrobione. Rozumiem, czyli zrobimy więcej, ale chujowiej, nie? Rozumiem, no, niestety. niestety tak to wygląda. Aczkolwiek pewnie przejdę i końcówka będzie zajebista i powiem, że chciałbym zagrać w kolejną część. Da. A ja i tak. wiem jeszcze, teraz mi się przypomniało. Mhm. Wiem jeszcze co mnie przekonało w ogóle do zakupu tej gierki. Zacząłem jakiś trailer albo materiał wideo, który pokazywał jak wygląda tryb multi tego Uncharted 3 i no teraz przejdę najpierw tego singla, nie? Na razie nie odpalałem w ogóle tego multi i odniosłem takie wrażenie, że to może być wiesz, takie multi na miarę właśnie tego BFA którego gramy, nie? Dlatego jestem ciekaw. To masz... Co ty chcesz porównywać, człowieku? No stary, masz całkiem fajne całkiem fajne możliwości i to jest chyba jedyna opcja, którą tak naprawdę rozwinęli w tej grze to Aha, multi. że jest bardziej skomplikowane, multi. No nie wiesz, no, możesz sobie na przykład stworzyć własnego bohatera z każdej rozgrywki nagrywać wideo. nie, które o, potem, to fajne. Po, które ja potem lubię star, które potem umieszczasz automatycznie na YouTubie na przykład. Więc są, są fajne takie motywy i chciałem to obczaić tak naprawdę, a, a, a ten single player, no to taka już tu bym powiedział dodatek, jest. do <głos> tej gry. Dobra, już mnie wszyscy tak nienawidzili. Dzieje. Ja już tak nic tak nie mówię. Czasami. Maciek, ja powiem Ci, że żygam już BFM totalnie. No ja już <laughs> też nie mogę na niego patrzeć. E, słucham? Nie możesz na niego patrzeć? No, już, Tak, ja nie, nie mogę. Ja też nie mogę na niego patrzeć, bo mam chyba wyjebane 80 godzin. Tak jak mówiłem Ci przed podcastem, dzisiaj udało mi się wbić 45 level, level poziom. Jestem rycerzem i wale znajta. Zaksa, sorry kurwa, jestem Nightem i Walę Zaksa kurwa jakim jestem idiotem. Jestem rycerzem z... i Walę Znajta, z dobry kurwa jestem um, i wiesz co? Nie chcę już grać w tą grę, prawdę mówiąc, więc jeśli jesteście chętni kupić Battlefielda z wykorzystanym online pasem, podbicie, chętnie um, oddam wam moją kopię. Znaczy oddam wam za pieniądze moją kopię um, Czuję po prostu przesyt. Wiem, że to takie, wiesz, mówię bardzo o tym, co ja czuję i nie komentuję żadnych wydarzeń, ale... No właśnie, a nie się, słyszałeś, że... że ma się pojawić DLC nowe? Właśnie, te trzy DLC i wiesz co, co mnie wkurwia, gra, gra wyszła w październiku, pod koniec października i mamy marzec, tak, marzec, luty, styczeń, grudzień. Listopad, 5 miesięcy, prawie 6 miesięcy. W tym czasie dostaliśmy, nie wiem, DLC, które było już zapowiedziane przed, e, przed, przed, przed premierą, tak? czyli to Back to Karkan, e, którego jeszcze nie kupiłem, bo mam w dupie i nie będę płacił 1200 punktów za jakieś zremasterowane mapy. A, których które ja widziałem. nawet nie widziałem, starych, może chyba dwie widziałem na oczy, nie? Aha, Jak kupiłeś kupiłem... DRC i nie odpaliłeś. Tam? No nie, no bo stary, bo. Ee, opcja jest tego typu, nie, że albo możesz sobie wybierać te mapki i się pierdolić tam z tym systemem wybierania no. tych map i szukać tych kurwa serwerów jak na PC, nie? Albo mm -hmm. możesz nacisnąć szukaj gry, nie? No ja zawsze I okazuje to się robię. Stary i okazuje się, że kurwa nikt nie gra stary w ten dodatek, nie? Wiesz, no dwie znaczy, mapy no ta widziałem. rotacja tych map, no No rotacja jest, jest tak chujowa stara, że w ogóle tego nie możesz znaleźć, nie? I teraz opcja jest tego typu, że to są wyjebane po prostu w śmieci pieniądze, no no powiedzieć. i Bożno, bo... wiesz o co mi dokładnie chodzi, że przez ten cały czas, wiesz, no, pomijam to DLC, tam jeden jakiś update był większy, który właśnie pozwolił odpalić to DLC, ale przez ten czas nie było żadnego, wiesz, updateu kolejnego, a to jest shooter online i dużo ludzi w to gra w tym samym czasie. Mówię o wersji konsolowej ciągle, dużo ludzi w to gra w tym samym czasie. Y, ludzie odnajdują kolejne, wiesz, jakby rzeczy, które można by poprawić. I które wkurwiają, i które wiesz, źle wpływają na cały gameplay, które nie powinny zostać zmienione, bo no, wszyscy chcą, żeby grało się im jak najlepiej, tak? Żeby gra była jak najbardziej doszlifowana, żeby można tłuc w to kolejne godziny, a Dice po prostu obsrywa fanów, tak jakby. W sensie pojawił się niedawno news o tym, że pracują nad jakimś patchem, ale nie wiadomo kiedy on się pojawi. Tą komunikację głosową na PlayStation 3 robili przez, nie wiem, przez cztery miesiące, więc wiesz, no nawet strony, które są zajarane tak fanowsko, nie, to nie jest jakaś tam oficjalna strona IEA -E czy coś takiego, zrobiły jakiś taki blackout, że, że nie słuchacie nas EA czy tam DICE, nie chcecie posłuchać fanów, to robimy taki wiesz, blackout, że, że odcinamy się na 24 godziny i obserwujemy was totalnie. Nie chcemy w ramach protestu czy coś takiego. Więc wydaje mi się, że jej ma problem z utrzymywaniem kontaktu wiesz, z fanami. Nie, nie no ma właśnie, takiej dobrej widzisz, wymiany. No właśnie, stary i, i to, to tak jak kiedyś rozmawialiśmy o, o, o, o tym, o Star Wars. The... Old Republic, tak? tak się nazywa. Yeah. Yeah. Tak się nazywało to MMO, które kupiłeś i w które nie grać. E, dokładnie. I e, właśnie rozmawialiśmy o tym i mówiłem wiesz, że boję się tego, że BioWare nie da rady, nie? W takim kontekście, kontekście komunikacji, wiesz, dzień dzień za, za dniem, nie? Z tymi, mm -hmm. z tymi fanami. I tutaj mam niestety takie stare wrażenie, mimo tego, że, nie wiem, rozmawiałem z supportem, tak, Electronic Arts i tam facet, kto, z którym gadałem, no pomógł mi, tak? I nie było z tym w ogóle żadnych problemów. To mam takie wrażenie, że ogólnie DICE, nie? Daje strasznie dupy i... Miała być aplikacja na smartfony z tym battlelogiem, kurwa, i nie ma, stary. E, ten, to całe DLC jest kurwa tak nieprzemyślane, i no nie wiem, stary. No, ja sobie to wyobrażam tak, że się odpala stary takie DLC e, i ono faktycznie jest kurwa do czegoś potrzebne, stary, nie? Mm. Tak jak było yy, w Gearsach, nie, dwójce, że trzeba było mieć, kurwa, DLC, bo wszyscy napierdalali we wszystkie mapy, stare. Jak nie miałeś tego DLC, to się okazywało, że ty jesteś wykluczony, nie? Z gry. No, a w tym nie. momencie się okazuje, stary, że ty kupujesz DLC za 1200 punktów, a nikt w to nie gra, stary. No, no. może coś w tym jest. Bo nie ma, stary, bo nie ma czegoś takiego, bo ja bym chciał, na przykład, wybrać sobie, tak samo jak teraz, wybierałem szybką grę, nie? Mhm. Ale wybieram sobie tak, szybka gra, wybieram sobie szturm i niżej zaznaczam y, coś tam Back to Karkland, tak? Czy coś takiego, nie? No. To DLC, stary mhm. i tyle, nie? I znajduję mi szybką grę, w którym jest, kurde, na 100% ten dodatek, nie? I tylko ten dodatek, tak? Albo że... tylko ten, albo na przykład dodatek i coś tam, nie? No ale wiesz, do mhm. wyboru, żeby było, nie? Żebym wiedział, stary, w co ja będę grał, nie? No i wiesz co, nie wiem, może jeśli nasi słuchacze są wierni i zostawiam jakiś komentarz, to może mylimy się, jeśli chodzi o relacje jej fani I, i może czegoś nie zauważamy, ale jeśli jesteście innego zdania, dajcie znać. Bo wydaje mi się, że na przykład Epic czy na przykład Valve mają świetny kontakt z fanami. Blizzard też ma świetny kontakt z fanami, wiesz, no, to, to działa bardzo sprawnie. Pojawiają się za chwilę jakieś pacze pojawia się wsparcie dla dla No Wiesz, przede dla, wszystkim, dla tak dalej, stary, więc... przede wszystkim na przykład mi brakowało czegoś takiego, no, że dobra, spoko, nie? Eee, wiesz, spoko, robimy te levele, stary, ty już który tam zrobiłeś level? No, 45, no. No, masz 45 level. Stary, możesz założyć sobie pluton i grać ze swoimi znajomymi, stary. Ale czy my, kurwa, zrobiliśmy pluton, stary, zebraliśmy się w tym plutonie i na przykład graliśmy przeciwko innemu plutonowi? No nie. Stary, czy to jest się. jakiś ladder, stary, czy są jakieś rozgrywki, jakieś, kurwa, turnieje, eventy, nic stary Był, był robisz, konkurs, nie? żeby zrobić, wiesz, jakieś takie super zajebizną rzecz, On się nazywało Only Battlefield. I no i to było wszystko chyba z takiego co. No no, wiesz, no pewnie więc. jakaś tam scena ludzi na PC, którzy napierdalają multi, jest pewnie całkiem nieźle rozwinięta, no ale na konsol. Nie, no przy, to trzeba, wiesz, już od samego początku wiedzieliśmy, że, że Battlefield na konsoli to jest taki, wiesz, e, niedojebany kuzyn wiesz, wersja konsolowa to no jest właśnie, ten nie kuzyn, dlatego... wersja PC jest ten zwykły, wiesz, to jest niby ta sama rodzina, ale tak naprawdę wszyscy wiedzą, że, że jest ułomny, że sra pod siebie i trzeba mu czyścić zęby co 24 godziny. No i widzisz, i właśnie i... dlatego się zdecydowałem na, na kupno tego Uncharted, nie? bo zobaczyłem stary to, że możesz sobie nakręcić filmik, że są jakieś stare ladery, że, e, wiesz, może sobie kurde chociażby stare tą postać jakoś zmieniać, nie, fajnie, i tak dalej, i tak dalej, no wiesz, jest to takie forfan, no to nie, nie jest realistyczny shooter, nie, ale kurde, no czemu nie, tak, masz, masz takie po prostu wrażenie, że osoby, które e, stoją za tą grą, m, są bardziej zdeterminowane do tego, żeby tych graczy jednak przy sobie przytrzymać, nie, a tutaj no tutaj jest, no niestety tak trochę olewka. I wiesz co, i tak jak mm, mówiłeś właśnie o DLC, to rzeczywiście jakby mm, ten temat z DLC był początkiem takiej mojej rozkwiny na temat Battlefielda. I pierwszy DLC pojawi się uwaga już w czerwcu eee, bardzo wam kurwa gratuluję, że puszczacie kolejne DLC po takim czasie. Eee, jestem zdania, że DLC powinno być tak idealny jakby sposób wydawania DLC miał Epic z Gearsami. Tam, nie wiem, co miesiąc, półtorej było kolejne DLC i to było ładnie rozłożone w czasie. Ludzie jakoś się, wiesz, trzymali tego i, i ciągle grali w tą grę. Wiesz, no, zaczynała im się nudzić. Bóg wychodzi kolejne DLC, dodaje jakieś pierdoły, znowu zaczynasz, wiesz, zabawę, a tutaj dostałeś ten dodatek i on ma ci wystarczyć na pół roku, co jest naprawdę duże, jeśli chodzi o... o mm, wiesz, granie generalnie w jakąkolwiek grę. Jeśli grasz już więcej niż, nie wiem, miesiąc w coś, to jesteś, nie wiem, chyba ogromnym fanem jakiegoś tytułu, bo nie wyobrażam sobie coś takiego. No i te kolejne DLC, które zaczynają się w czerwcu, które zaczną pojawiać się od czerwca, wiesz, znowu będą wydawane co jakiś czas i myślę, że to się po prostu rozciągnie tak naprawdę długo i naprawdę wszyscy będą mieli już na to wyjebane i zostałem tylko tacy hardkorowcy, którzy tam, wiesz, mają natłuczony, nie wiem, pierdeli leveli i jacy, jakieś nuby, którzy, wiesz, które kupiły sobie tego Battlefielda, stwierdziły, że sobie zobaczą, jak to, o co w tym chodzi, no i pograją, nie wiem, do 15 levelu i później to pierdolną w kąt. Więc, no, nie wiem, trochę może się rozczarowałem tym Battlefieldem. Już, e, znaczy, ciągle jestem zadowolony z tego, że tyle czasu grałem w tą grę, ale... Mm, widać, chyba dużo lepiej bym się bawił, gdyby to była wersja na PC i zdecydowanie No chyba ja właśnie też bym się dużo lepiej bawił i stary, w ogóle mnie, mnie, mnie rozwala jedno, nie że mamy jednego wydawcę, nie? Electronic Arts i wczoraj pojawił się na, na joysticku News e, dotyczący Star Wars The Old Republic i update'u 1.2 Mm -hmm. No i Bioware, stary, przygotowało z tego powodu aż trailer, nie? No trailer jest jak trailer, nie? Gry MMO, mm -hmm. są lepsze trailery i czasami robi takie Blizzard. Są trailery chujowe, nie? I takim trailerem jest y, trailer Star Wars The Old Republic. Ale co jest w nim ogólnie fajnego, stary, i co płynie z tego trailera i to, to mnie niszczy, nie? I, i, i rozwala i jakoś tak pozytywnie nastraja, nie? E, do tej mm -hmm. całej gry. Stary, że patrzysz i na ten trailer i widzi stary dochodzi nowy tryb, dochodzi nowe coś tam, nowe broni po bronie, poprawiliśmy grafikę, nie? Eee, dodaliśmy uh -huh. Guild banki stary jak patrzysz kurwa na listę tych rzeczy, które oni wprowadzili to jest tak jak człowieku jak na prezentacjach Apple'a, nie? że oni pokazują, że jest nowy system i jest 600 nowych feature'ów, nie? Stary, mm -hmm. I taki jest przekaz tego patcha, nie a jak wyszedł ten dodatek do tego Battlefielda, to miałeś przekaz, są trzy nowe mapy, których kurwa nigdy nie zobaczysz. No i trochę broni, nie? No. I jakieś tam pierdy do, do zrobienia. No wiesz, no więc. takie idiotyzmy stare, takie mapy, to się naprawdę, tego się nie robi pół roku, no. No, to jest już, wiesz, ich jakby sprawa, bo Activision nie śpi. I wydaje kolejne. No filmy. właśnie, i ostatnio wyszedł ten cały mój ulubiony Call of Duty Elite, tak? Elite. Elite. Czy Elite? Nie, nie może wiem. Elite. Nie, powiedzmy Elite. Elite, no, Elite. Będzie lepiej. No. no i to jest. Wiesz, ja nie mam zupełnie nic do czynienia z Call of Duty, ale jak stoję sobie wiesz, z zewnątrz, to. To jest to, o czym mówiłem, w sensie jak powinno to wyglądać, kontakt z fanami, możliwość jakiejś modyfikacji, coś, działania grupą, zrzeszania fanów, jakieś, wiesz, uaktywniania ich w jakichś dziedzinach i tak dalej, to jest mega zajebiście i można dużo powiedzieć złego o Activision, ale myślę, że jeśli dasz im pieniądze, to oni jakby dobrze to rozdysponują, już nie licząc tych samych DLC, które sprzedają, wiesz, poprawiają po prostu mapki i wpierdalają do kolejnego DLC w kolejnej odsłonie gry, co jest chujowym rozwiązaniem, ale z drugiej strony jest to elit, tak, jakieś wsparcie dla, dla graczy, którzy szukają stałej dostawy kontentu w grze, więc no nie wiem, no, jeśli miałbym wybierać firmy, które tak fajnie działają, to, nie, Valve lubię, dlatego że, że jest Team Fortress. Team Fortress jest ciągle wspierane i dużo się dzieje. Tak? Jest dobra scena tej gry. Epic lubię za to, że wiesz dobrze, dobrze dba o girsy. Nie wiem, no Activision jest fajny dlatego że dba chyba o fanów Call of Duty, więc. A jej nie dba o swoich fanów. I kiedyś się chyba na to odbije się. Przynajmniej tak jest moje zdanie na dziś. Okej, okay, Maciej, co jeszcze się ciekawego wydarzyło w twoim życiu? Ehm, iPad New? No właśnie, pojawił się wczoraj też. Wczoraj, tak? Wczoraj. Nowy, wczoraj. nowy iPad. Um, no i co mogę powiedzieć? Nikogo. Trochę, trochę tak jest, nie? Stary, że... Mm, mnie to tak nie do końca... Nie do końca jara, ale... Szczerze, szczerze ci powiem, że... Z doświadczenia jakiegoś tam wiem i z, z tego jak posiadałem te konsole to jakbym miał do, do wyboru kupić sobie PS, P, PS Vita, tak albo iPada tego nowego, to, to chyba bym jednak wybrał iPada. Mhm, jednak. No bo, stary, ile jest takich sytuacji, w których ty będziesz w to Uncharted grał, nie? No, to też prawda. A wiesz, takiego iPada autentycznie wykorzystasz do, do internetu, do sprawdzenia maili i od czasu do czasu odpali sobie jakąś grę, nie? I wiesz, to jest taki na takiej zasadzie od czasu do czasu, nie? Mm. I, i, I ten jakby nie predestynuje, tak? Nie, to nie predestynuje do, do e, wiesz, do miana, nie wiem, konsoli. Ja, ja przynajmniej mam takie. Takie wrażenie. No pretenduje, tak chodziło ci o słowo, pretenduje. No. Oj, Maciek zakutył no. no. Dobra, no. dobra. Wiem, o co chodzi. Wiesz co, to, to nie będzie jakiś wielki tam skok, bo to ciągle jest iPad, chyba wszyscy już są przyzwyczajeni do tego, jak to wygląda, to mobilne granie i tak dalej. Nie ma tam żadnej zmiany, która mogłaby wnieść jakąś nową jakość gameplayu, poza tym, że jest wyjebańcie jakaś grafa, która na konsoli jeszcze będzie dopiero w kolejnej generacji. Ale tak naprawdę, wiesz, to ciągle będzie sterowanie za pomocą wirtualnych jakichś takich wirtualnych klawiszy, tak? Czy gałek, czy coś takiego, no. co nie jest zbyt wygodne. I sprawdza się tylko, wiesz, takich nie wiem, no przygodówkach, co tam, jakichś strategiach turowych, no takich prostych platformówkach jakoś, tak. Ale wiesz, no nigdy nie będzie zaawansowanej gry chyba. Tak no ale naprawdę. wiesz, z drugiej tak. strony mieliśmy obaj te, te PS Vita w ręku. I kurde, wiesz, czy to jest pad prawdziwy, nie, od konsoli? No nie jest, stary. Więc wiesz, jedno i drugie ma jakieś tam swoje wady i nigdy ci to nie zastąpi dużej konsoli, nie, ale wydaje mi się, że jakby większym sukcesem rynkowym tak czy siak będzie jednak iPad i... i... No, no co, co zrobić, nie? No co zrobić? Trzeba żyć jak Trzeba jest. jakoś. Szczególnie, że wita coraz bardziej, bardziej się, jeśli chodzi o sprzedaż. Nawet wiesz, starusieńkie PlayStation Portable się lepiej sprzedają. Tak. Tak, zdecydowanie. Był krótki zryw, kiedy pojawiła się, kiedy konsola pojawiła się u nas w Europie i w Stanach, no ale chwilę później wiesz, wróciło do normy i znowu jest kiepsko. Niestety. Hi. W, ogóle, w tak. ogóle teraz się trochę zaczęło dziać wokół, wokół tych platform mobilnych i, i e, nie wiem czy ty zauważyłeś, że coraz modniejszym tematem się pojawia, e, coraz modniejszym tematem jest kosmos w odniesieniu do takich gier i e, mają być Angry Birds w kosmosie i ma być też Flight Control w kosmosie stary. I niedługo będziesz też w Mario w kosmosie grał i Uncharted w kosmosie. I więc generalnie... No już jest mas efekt. Wszyscy tak. się jarają mas efektem. No, więc generalnie, stary, mam takie wrażenie, że już w tych wszystkich popierdółkowatych grach pokończyły się motywy, nie? Wiesz o co chodzi, bo były tam na święta, nie? Na... na no, jakieś na to jak... tropikalne wyspy. Tak, dokładnie. Coś takiego. No, niestety. A... I, no, już... I teraz mamy kosmos, nie? I teraz pytanie, co będzie następne. No to nawet chyba twórcy jeszcze tego nie wiedzą, na pewno Rovio jeszcze tego nie wie, bo będzie sprzedawać tą samą grę po raz 50 i przez kolejne 3 lata będzie wydawać to samo na różne platformy, więc e, wtedy poznamy kolejny trend za 3 lata. <laughs> Albo wrócimy do samego początku znowu. E, Maciej, e, GDC, czyli Games Developer Conference. Tak, Mój angielski jest przezajebiście chujowy, e, czyli wiesz, no taki zlot deweloperów, nie, nie dla plepsu generalnie impreza. A, I pojawiło się kilka zapowiedzi, nie chcę, wiesz, wymieniać tutaj wszystkich, bo oczywiście ich nie znam. Tylko nie czytałem newsów, bo mam wyjebane na newsy. Wiem, że pojawia się SimCity, coś takiego, e, wiesz, SimCity wraca na rynek, boom, wielkie uderzenie. Ale, co mnie bardzo dużo, naprawdę mnie mega jara, z czego się bardzo cieszę, to pojawił się film, za którym stoi David Cage, David Klatka. David Klatka a, a, z Quantic Dreams a, i nazywa się Kara. Czy ty to widziałeś? To, to, to, to, to, to, Nie, olsz. widziałem w interview chyba też Cage'a bo, bo, bo, bo, bo też znalazłem znalazłem jakiś też news na odnośnie właśnie Davida Cage'a i ktoś znalazł filmik, który Kejcze publikował w 2006 roku, tam prezentując możliwości graficzne tego silnika od o e, tej Mówisz Wiejna. o tej lasce, o tej lasce która, tam, tak. co tam? No, która jest w kuchni, tak? No. I coś tam pierdoli. E, wiesz co, i bo nie widziałeś kary, musisz to obejrzeć, trwa mniej więcej 7 minut, e, może trochę więcej niż 7 minut, ale no wiesz, nie więcej niż 8. No. E, I to jest Właśnie takie wideo, jakie, o którym mówisz, czyli które ma pokazywać nowy silnik graficzny, bo to jest nowy silnik graficzny, z tego co wiem. Nie ten, na którym powstał Heavy Rain. Tylko, że sytuacja jest bardzo podobna, że tam jak miałeś w przypadku Heavy Rain jakąś kobietę, która to chyba było przesłuchanie, jakiś casting, ona miała drugi rolę. Tak, bo to był casting do, do roli w Heavy Rainie, nie Tak. I ona przeprowadzała jakiś monolog, znaczy wyprowadzała monolog, monologowała, nie wiem, mniejsza. I w każdej jest mniej więcej to samo, bo e, znowu główną bohaterką jest kobieta, a, znowu to jest taki monolog, chociaż to jest tak naprawdę dialog. Mm. Tylko, że tym razem to, to nie jest tak do końca kobieta, bo to jest android-kobieta. W sensie, no. android, tak, robot. No. E, I jest wiesz, proces jakby. E, taki setup po, po włączeniu, tak? Jest, cała scena rozgrywa się w laboratorium jakieś tam firmy, która się zajmuje robotami, które służą do, wiesz, jako, jako służący w domu, tak? No i ona jest konfigurowana, że tam sprawdza, jak się nazywa, wiesz, jaki model, czy, czy może ruszać, czy może chodzić, czy mówi w tych, nie wiem, 300 językach, o których mówi, w, w, jak, kiedy się przedstawia i takie tam duperele i w, oczywiście znajdu i. pojawia się standardowy motyw dla, dla science fiction, i androidów i pięknych kobiet w, w wiesz, science fiction, mianowicie w jakiś e, przejawia takie ludzkie uczucia. W sensie, no, bo dowiaduje się, że ma zostać sprzedana i zaczyna na, tym, na ten temat rozkmijać. E, dla niektórych może to być. I rodzi się taki, wiesz, monologi jakiś. Nie jakiś taki ultra ciężki, hardkorowy, w sensie jak żyć, co robić, jak żyć, e, tylko bardzo fajne zagranie na emocjach. E, I e, co jeszcze mogę powiedzieć? Musicie to obejrzeć, bo naprawdę jest fajnie zrobiona mm, mimika twarzy, tak? E, mimika. E, to może być początek do, do fajnej takiej rozkwiny science fiction, chociaż pomimo tego, że. A jest to dosyć stampowy motyw, jak powiedziałem, ale David Cage może jednak je stać go na coś nowego. A I to demo zrobiło na mnie duże wrażenie, bo to jest takie demo, trochę taki trailer, pokaz możliwości silnika. I jaram się, czekam coś w tej materii na coś nowego. Ty Maciek jeszcze tego nie widziałeś, nie możesz nic powiedzieć. No nic nie mogę powiedzieć na ten okay. temat. Ale może tam wstawisz gdzieś w opisie, czy no, jak, mogę, czy ludzie muszą sobie mogę wstawić, tylko będziesz Dla musiał mnie. mi linka podesłać. Dla mnie. A, A, ja mam jeszcze jeden temat i, i ten... A screen wyszedł, czekaj. Nie, tam się screen. Ale widziałeś! Fajny, widziałem, fajny no, widziałem. Zajebiste, jaram się. A, ja się podjarałem za to... Tym Tony Hawkiem HD, który masz o, pojawić. ma też, pojawić. Pojawiają się nowe materiały, teraz się pojawił trailer, gameplay. A, tam jakiś materiał też z Hawkiem. no i generalnie tak jak patrzę na to stary, to to jest gra must have, nie, to mogę na premierze kupować w ciemno, nie no, jasne. Nie ja wiem, kurde. Jaram no, się. Co, co tu dużo gadać. No, to jest po prostu Tony Hawk, nie? I to ten prawdziwy. I to taki, no, prawy, nie, no Prawdziwy, taki nie, nie, nie Tony Hawk, w którym można było odbijać się ręką od ścian i zostawiać przy tym jeszcze te tagi. Wlepki, mhm. kurwa, na ścianach, stary. Mogłeś no. przy tym budować rusztowania, stary, wiesz? Palić no, mosty i gwałcić dziewice, stary. Nie? Wszystko na deskorolce. Później już było naprawdę coraz gorzej. i Chwała im za to, że wrócili do takiego hardkorowego systemu. Tylko nie wiem, czy on nie będzie aż tak bardzo hardkorowy. Bo wiesz co, najfajniejsza mechanika z tego, co, bo ostatnia dobra część tego hołka to była czwóreczka chyba z tego, co pamiętam. Przynajmniej to, którą... No mi się um... Ostatnia część, która naprawdę mi się podobała to była dwójka, a potem jeszcze mi się podobał Underground 2, nie? ale taka uh -huh. naprawdę dobra, no to dwójka. No tak i jeśli o mnie chodzi chciałbym znaczy chciałbym żeby bo w czwórce był otwarty świat mogłeś robić jakieś questy jeździć od miejsca do miejsca tak to była pierwsza część tylko że po prostu tam pojawiły się nie, nie chodzi mi o ten otwarty świat który był w czwórce, tylko o mechanikę, jeśli chodzi o jeżdżenie na desce, tam pojawiły się jakieś, nie wiem, pivoty czy coś takiego, że mogłeś napierdalać w miejscu te triki. No tak. e, nie, nie wiem dokładnie, jak to się nazywa. E, też jakieś, wiesz, mm, no po prostu mnóstwo takich pierdół technicznych, które, się, które dotyczyły tylko i wyłącznie tak napierdalania trików. Więc chciałbym, żeby ten system pojawił się w tym, w tej reedycji HD, tylko, że na tych, wiesz, mapach, które znamy tam z jedynki i z dwójki. I dla mnie to by było super, bo graficznie wygląda naprawdę fajnie, tak jest w takich ciepłych kolorach jest zrobiony ten Tony Hawk chyba. I ten model postaci są bardzo fajnie przeniesione i podoba mi się to. Jaram się z nim. Ja też tak się jaram, no niestety. Bo Tony Hawk to jest Tony Hawk. No, no niestety, no. Co to co, co dużo mówić, nie? Generalnie e... Mam takie właśnie, mam takie na, nadzieje małe i, i, i liczę na to, że no będzie to taka gierka, właśnie tak jak mówisz, nie? Że będzie można po prostu przeciąć i nachszaniać te kombosy, nie? Znowu. No taki powrót. 6 milionów punktów. Tak, i, i nieskończony grind, nie? Tam no. Już pięć razy się czas skończył, ale ty napierdalasz kombo, nie? No to było tak zajebiste star. Po tak no, ta to. gierka była zajebista, no więc właśnie jak widzę, wiesz, stare mapy, widzę, że wszystko jest e, podobnie, e, mm -hmm. no to myślę sobie, kurde... Tylko żeby był dobrze. soundtrack, bo, bo dużo no. było rozkmina ten temat, czy będzie ten oldschoolowy soundtrack, którym był... Mio, dobrze by było, żeby się pojawił. No, ale pewnie ktoś tam da radę. a jak nie, to pewnie będzie można podkładać, wiesz, muzę z Xboxa, to sobie wrzucisz soundtrack na Xboxa. Zrobisz to po raz pierwszy, odkąd masz konsolę, <gry> czyli zaczniesz. Teraz pewnie niektórzy dowiadują się, że można słuchać muzyki, kiedy grasz w gry, <gry> niektóre na Xboxie. O, No, nie wiedziałeś? Nie wiedziałem. To już wiesz, to już wiesz. No to ja, na przykład tak, ja na przykład słuchałem podcastów, kiedy jeździłem w Forcy dwójce która, kurwa, już w pewnym momencie była tak dunna, ale jeździłem, żeby mieć achievementy, oczywiście. I bardzo fajny motyw. Szkoda, że wszyscy mają to w dupie. I... Ale to też zależy chyba od twórców, czy mogą udostępnić te opcję słuchania muzyki, bo to nie jest tak domyślne. No. Konsola z ilość tam pierdylianem rdzeni graficznych, czy tam procesorów, ale multitasking to kurwa nie ma opcji. No. Tak samo jak PS3 jest za słabe, żeby zrobić e, voice chat e, pomiędzy cross game, e, cross game voice chat, że, że, że, że ja sobie tam gram nie wiem e, w, kurwa nie wiem, w Uncharted, a ty graż nie wiem w Killzone i gadamy razem na czacie. Nie, to jest niemożliwe, dopiero w PS Vita było to możliwe. E, tak... <laughs> Jaki bulwers! Kuchy. No bo, wiesz, to jest zajebista opcja, ten cross game. chat. No jest zajebista I... opcja, tak? Tylko, że to wszyscy mają w dupie, nie? No, ja nie miałbym, bo gdybym miał PlayStation 3, to bym chętnie do ciebie dzwonił, byśmy rozmawiali namiętnie po nocach. Lol. <słuch> uh, Maciej, my lubimy wymieniać się grami, lubimy sprzedawać nasze gry, żeby kupować nowe gry. Plujemy w twarz wielkim korporacjom i wydawcom, którzy chcą zarobić na nas jak najwięcej i my jesteśmy, działamy na, na granicy moralności, prawa i, i nie wiem czego jeszcze. etyki i jednak wymieniamy się tymi grami i to jest dla nas ważny element życia, bo inaczej nie zagralibyśmy w tyle gier, ile gramy zazwyczaj gramy w pierdyliar, no to prawda. Tak. I mieliśmy do tej pory Allegro. Mieliśmy też GameTrade. O, o i właśnie już... tylko chciałem powiedzieć, że GameTrade nie wkurwił. Musiałem przez, przez tych chujów wyłączyć sobie alias na mailu, ponieważ nie da się w żaden sposób wyłączyć powiadomień e, mailowych e, no, no, przychodzących no, no, na maila. I nie da się no. też wyłączyć e, tego szukania jakiejś gry. Ja miałem zaznaczone, że szukam Uncharted 3 i od trzech tygodni dostaję maile codziennie po 10, że ktoś wrzucił, stary. I, a ja już tą grę dawną mam u siebie w domu no to Maciek mam dla Ciebie dobrą wiadomość, ponieważ no. lalalala, pojawia się nowy gracz na rynku o. gier używanych oraz wymiany gier oraz uwaga filmów, bo Ty jesteś kinomanem wiem o tym, e, lubisz oglądać filmy dupą, no, lubię, albo ja, różnymi wie. innymi częściami ciała i uwaga przedstawiam Ci ukośni nie, sorry zjubę. chodzi o swap. Tak, swap swap swap, no. swap, swap, swap, swap, swap, swap. E, <śmiech> nie no, swap, czyli wymianę. Swap, tak. fap, fap, fap. swap, fap, fap, fap. swap, swap. Swap, swap, swap, swap. O kur... Mógłbyś i... im stary hasła reklamowe pisać. Raczej, człowieku. E, więc... Ta, jak wiecie, Senega, bo Senega jest właścicielem mów, ja się dobrze kojarzę, no e, wystartowała z taką inicjatywą, miejscem, stworzy chcę stworzyć miejsce, gdzie gracze będą mogli wymieniać się grami. Oczywiście za darmo. E, I z tego, co wiem, nie, nie wgłębiałem się zupełnie w regulamin. Ma to działać tak jak Game Trade. E, czyli nie wiem, no tak jak działa Game Trade, że mm, strona jest tylko pośrednikiem, Powiedz co, bo e, chyba pierwsze jakieś przecieki na temat tej usługi pojawiły się, nie wiem, z tydzień temu albo za dwa i ja myślałem, że to będzie działać na takiej zasadzie jak zrobił to Empik. A... Czy ty wiesz jak zrobił to Epic? Ty wiesz, bo prawie byłeś ofiarą tego systemu. No wiem, wiem. Mm. No, e, czyli no, skupiają gry i wystawiają je na półkę, tak? I jako używki. <grych> no, i w, są, wszystkie gry są 5 zł tańsze po prostu. Tak, Co to, to jest, wiesz, w ogóle chujową opcją. A.. Ale wiesz, jednak to jest coś na wzór Game trade. i uwaga, tutaj wchodzi trochę taki delikatny motyw dziennikarstwa śledczego LOL w Polsce, w branży <grym> grer LOL. I uwaga, nasz ulubiony dziennikarz, dziennikarz Jakub Tepper z serialu Niezgrani wąchał sprawę i wiesz, zauważył, że jak wpisujesz, czekaj, nie wiem, coś wpisujesz, wiesz, swap, move, no. powiedzmy no to pierwszą stroną i dostajesz zwrot z Google, z Google i klikasz to, to uwaga przekierowuje cię na gametrade. I ten wiesz, taka konspiracja, wiesz, wojny w ogóle korporacji podkładanie świn, nieczyste zagrywki i tak dalej I uwaga, kolejna runda to taka, że e, oczywiście game Trade, e, czy, czy pojawiła się jakaś wymiana maili pomiędzy redaktorem Teperem i y, włodarzami serwisu Game Trade i jak się okazało już niedługo, y, kiedy miał startować ten cały swap, swap, swap, swap e, pojawił się jakiś fragment regulaminu, który miał wiesz, y, trzymać w ryzach całą tą usługę od Synegii i okazało się, że ten regulamin jest czystą y, kopią kalką rzekłbym z regulaminu serwisu GameTrade i GameTrade chce pozwać serwis fap fap fap do sądu za naruszenie praw autorskich odnośnie wykorzystania regulaminu co się nie dzieje w tej naszej branży to jest mega zajebiste ale <grywania> kogo Wiesz? to obchodzi wiem nikogo ale to jest Przykład dziennikarstwa śledczego, growego LOL w Polsce. LOL. <grystanie> I to jest totalnie z temat, ale można o tym pisać na niezgranych. I wiesz, oczywiście, disy, że... Słuchaj, stary, nasza usługa jest za darmo, dbamy o to, żeby tam nikt nie zajebał giery komuś, nie? A u nas to będzie lepszy layout. A u nas to będziesz mógł sobie pierogi do tego zamówić, zio? A nie wiem, a u nas to możesz, nie wiem, kliknąć w dziewczynę i ci pomacha biustem, nie? takie picurcy wjebiemy w naszym stronę, człowieku. E, wiesz co, no nie wiem, po chuj to. Wiesz, jakbym miał odpalić, się jakąś stronę, która zajmuje się grami, bym rozpierdolił, wiesz, konkurencję w przeciągu najbliższego miesiąca. Nie byłoby nawet miejsca po takim czymś. I bym miał wyjebane, że ktoś mi, wiesz, że ktoś ma taką samą usługę. Bym po prostu zrobił lepszą, a nie pisał, ej, słuchaj, stary, u nas to będą cycki, nie? Po prostu bym wstawił te cycki i kazał ludziom w nie klikać. To, tak się robi biznes, a nie jakieś kurwa pod chujki, nawet to będzie. Pod śmiechujki, pod trzy chujki. Pod chujki. E, chujki. Chujki. <laughs> chujki. Nie wiem, zupełnie. Po co te dwie strony ze sobą walczą? Niech po prostu wyjdą na gołe klaty i pokażą, który serwis jest lepszy, i niech wybiorą gracze. Bo to wy wybieracie zawsze. Yo, lol. lol. Ja, ja znowu się zbulwersowałem, bo. No bo Używiamy ty tak. To nie, bo ty jesteś generalnie rycerzem dobra, a nie? Jestem rycerzem dobra i chcę, żeby wszystkim żyło się lepiej, żeby każdy miał swojego niewolnika, kobietę. Pozdrawiam wszystkie kobiety, nagrywamy to w dzień kobiet. O właśnie. Tak, mm. jeśli są jakieś słuchaczki, to wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że nie obrażamy zbyt dużo waszej kobiecości. Albo męskości. Męskości. No, Maciek, to co? Jak to jeszcze? Już chyba nic nie ma. Już no już nie mamy, nie ma Radolfa. Nie ma. No. Zawsze... Radolfa nie ma, on zawsze dobre newsy daje. No, no, on się nie opierdala nigdy tak jak my. No, on jest, on jest dobrym redaktorem i tego nawet nie posłucha, więc możemy go teraz pocisnąć, że jest nubem. No jest, niestety. I jest nubem trochę, no. Jak my wszyscy wszyscy jesteśmy nubami. E, Paulo Coelho. Coelho. Ja, ja się odmienia. Jak się zmienia to nazwisko tego pana? Coelho, Coelho chyba. Coelho, Coelho, chuj tam, Coelho. Paulo Coelho. Wszyscy jesteśmy nubami, ale to, to raczej nie, to inny film powinien być. Ale to, ten, ten to, nie chcę powiedzieć artysta, ale Pismak, Paulu, słynie chyba z takich wys, wyssanych z dupy tekstów przekazujące totalną nie, no, prawdę o to życiu. Wiesz, to są takie teksty, których możesz potem szpanować na imprezach. nie? Tak, takich wiesz, dobroczynnych, że tam na przykład ludzie z UNICEF-u są, albo, nie wiem, z wirtualnej Polski, albo z innej organizacji mafijnej i mówisz wtedy takim tekstem przepełnionym wolą życia i prawdy o sensie istnienia i wtedy wszyscy wiedzą, że jesteś człowiekiem, który obraca się w towarzystwie. No A, a w czym mam się obracać? Tak, kurwa. No. Maciej, to co? Fajnie było, Fajnie było z, było, z tobą porozmawiać. Fajnie było. mi cię poznać, nie? E, mi też, ale no. niestety nie spotkamy się na następnej randce bo nie, nie, nie dorastasz mi do pięt. No. Żartuję, Maciek, jesteś zawsze, będziesz moim ulubionym ziomem do podcastowania. Nie To samo mówiłem poprzednim, trzem. Więc trzymam fason i powiedz, gdzie możecie, możecie nas, drodzy słuchacze, posłuchać. Możecie nas posłuchać na Facebooku i na naszej stronie i na iTunesie. Spotkać. I FabFab. Fab. No i w życiu. I w życiu. W życiu. W życiu. W życiu. W życiu? W życiu. Przez, przez RZ. Duże. Duże RZ. I duże małe Echo. Yy, I tak, strona. Czasami Maciek życzy jakąś pierdołę. Yy, pozdrawiam wszystkich tych, którzy zdecydowali się skomentować cokolwiek. No, co ostatnio coraz wypłynęło. więcej jest tych osób co. Ten yy, jak zwykle, przepraszamy. Nie nagraliśmy bioga. Maciek musiał robić laski po kiblach w arkadii. To prawda. Yy, i, ale wrócimy. Je, jest wola walki. Jest wola walki. Jest, są, wa jest wola walki. Są. Są gry. Damy radę, jeszcze się pojawimy. Zobaczycie, może nasze twarze, nie wiem, albo co, inne części ciała. Bardziej, te inne chyba. No, to, to wiesz, na, na specjalne życzenia. Okej. Okay. To by było na tyle. Do usłyszenia za tydzień. Bye. Yo! Pa, pa, pa, pa, pa.